Smog z jeziora. Baśń z Tanzanii. U podnóża wysokich gór żył kiedyś bogaty starzec. Miał wszystko. Mądrą żonę, urodziwe dzieci i piękny dom. Ale najbardziej dumny był ze swoich dorodnych krów i wołów. Pewnego dnia stała się zadziwiająca rzecz. W nocy zaginęło kilkanaście zwierząt. Starzec był tak poruszony stratą, że wyznaczył nagrodę za schwytanie złodzieja. Wtedy jego najstarszy syn postanowił, że tej nocy będzie spał wśród krów i wołów, aby ich strzec. Nic to jednak nie dało. Rankiem brakowało kolejnych zwierząt. Następnej nocy... Na straży stanął drugi syn. Sytuacja się powtórzyła. Rano znowu ubyło kilka krów i wołów. Trzeciej nocy stada pilnował sam starzec. Usiadł nad wodą na wielkim kamieniu. Wkrótce głowa ciężko opadła mu na piersi i zapadł w sen. W środku nocy obudził go ryk przerażonych zwierząt. Kiedy otworzył oczy, Zobaczył smoka o siedmiu głowach wychodzącego z jeziora. Potwór ział wielkim ogniem. Starzec tak się przestraszył, że nie oglądając się za siebie, rzucił się do ucieczki. Kiedy wrócił nad jezioro z uzbrojonymi pomocnikami, smoka już nie było. Zniknęły również kolejne krowy i woły. Wtedy starzec ogłosił, że ten, który zgładzi smoka z jeziora, Dostanie od niego nie tylko połowę stada krów i wołów, ale także rękę jego córki. A była to jedna z najpiękniejszych dziewcząt. Szybko więc pojawili się pierwsi śmiałkowie, a po nich kolejni. Kiedy jednak stawali w nocy ze smokiem oko w oko, szybko rezygnowali z obiecanej nagrody i uciekali, gdzie pieprz rośnie. I tak każdej nocy smok porywał kolejne zwierzęta i nikt nie potrafił go powstrzymać. O smoku i o nagrodzie dowiedział się pewien młodzieniec, mieszkający na pobliskich nizinach. Postanowił zobaczyć na własne oczy piękną dziewczynę i przekonać się, czy smok jest rzeczywiście nie do pokonania, jak zaczęło się o nim mówić w dolinach. Po trzech dniach wędrówki młodzieniec dotarł do wioski nad jeziorem. Przed chatą ujrzał dziewczynę. Była tak piękna, że nie mógł oderwać od niej oczu. Gdy dostrzegła zmęczonego wędrowca, zaprosiła go do chaty na odpoczynek i ciepły posiłek. Później opowiedziała mu o smoku i nagrodzie, jaka czeka tego, który go zgładzi. Młodzieniec wysłuchał uważnie, potem podziękował za gościnę i udał się nad jezioro. Tam rozejrzał się po okolicy, a kiedy zbliżała się noc, ukrył się w zaroślach, niedaleko brzegu. Tymczasem dziewczyna obudził ryk przerażonych krów. Po cichu wymknęła się z chaty i pobiegła nad jezioro. Tam zobaczyła wielkiego smoka, który właśnie wynurzał się z wody. Naprzeciwko niego stał młodzieniec, który najpierw wycelował w potwora, a potem z całej siły rzucił oszczepem i przebił nim wszystkie siedem głów. Smok zawył przeraźliwie i po chwili padł martwy. Młodzieniec nie czekał na pochwały. Spokojnie wrócił do wioski, aby przespać się w jakiejś przydrożnej szopie. Dziewczyna, która była świadkiem całej sceny, również wróciła do chaty. Rankiem, kiedy starzec poszedł sprawdzić, ile tym razem stracił krów i wołów, aż krzyknął ze zdziwienia, gdy zobaczył leżącego na brzegu martwego smoka. Zaraz zwołał wszystkich mieszkańców okolicy, aby obwieścić im szczęśliwą wiadomość i odszukać śmiałka, który pokonał smoka. Nagle wszyscy ci, którzy wcześniej uciekali na sam ryk smoka, teraz głośno przekonywali, że to właśnie oni zabili w nocy potwora. Ale młodzieńca, który faktycznie dokonał tego bohaterskiego czynu, nie było wśród zebranych. Spał nadal w starej szopie, nieświadomy tego, co dzieje się na placu. Wtedy piękna dziewczyna wyszła przed tłum i przemówiła do ojca. Ojcze, żaden z tych mężczyzn nie pokonał smoka. Widziałam na własne oczy, jak nasz gość z nizin walczył ze smokiem nad jeziorem i zabił go. Nikogo innego nie było wtedy na brzegu, tylko on, stado krów i wołów. Oto jaka jest prawda. Wtedy zawstydzeni mężczyźni zamilkli i rozeszli się do swoich chat. Starzec odnalazł dzielnego młodzieńca i zgodnie z obietnicą oddał mu w nagrodę połowę stada oraz rękę swojej córki. Wkrótce potem odbyło się wesele młodych. Od tego dnia wszyscy żyli spokojnie i szczęśliwie.